Hendel Hende, zaradol! płatny zabójca. Bez litości zabijał matki, żony teściowej i świnki morskie. 15 października o godzinie 3.15 obudził go dzwoniący telefon. Halo, mam dla pana zadanie. Ty? Musi pan zabić mojego ojca. Płacę 2 miliony po wykonaniu roboty. Kim jest pan ojciec? Prezydentem. Bez głupich żartów, baranie. No to elektrykiem. Jak się nazywa? Lech Wałęsa. Bez kitu? Tak. Pod pana wycieraczką jest jego adres. Niech pan przyjedzie jutro o 17:00. Musi pan go zabić. To była najtrudniejsza robota Handela. Ale dla niego najważniejsza była sława. Następnego dnia... Późnym popołudniem znajdował się pod lecha. To tam. Już otwieram. Dzień dobry. W czym mogę służyć? Niech pan zdejmie dywan. Nie chcę go poplamić. A po co? Nie ma takiej sytuacji. Nie, to nie. E, mogę byś ty mnie zabić? Powiem ci coś w tajemnicy. Jestem Supermanem. A ja jestem Handel. Zawsze wykonuję robotę. Pierdolisz mi A Ała, złamałeś mi podnokiem. Jestem inwalidą. Czemu jeszcze żyjesz złama się? Bo jestem kosmitą debilu. Miałem chronić prezydenta. On już jest na naszej planecie od ponad 10 lat. I nie może to wyjść na jaw. Lecimy na naszą planetę. To kto do mnie kurwa dzwonił? Sigma i Pinz, kurwety no.